Pod klawiaturą odcinek drugi. Witam w kolejnym odcinku. Na samym początku, już od samego początku. Yy, przepraszam za mój lekko zakatarzony głos. Żeby się wytłumaczyć, powiem tyle, że kocham wiosnę i jestem alergikiem. <grych> tak, tak, takie spotkanie AA Anonimowi Alergicy. Dzień dobry. Nazywam się Michał i jestem alergikiem od urodzenia. Prawie. Nie, to głupie jest. Eee. Yy, Dzisiaj yy, jako podkład będzie nam towarzyszył soundtrack z. Yy, to jest chyba z Rome Total War. Z Com Supreme Commander 2, jedynki i czegoś jeszcze. Co jeszcze? Nie wiem, to jak dojdziemy do tego momentu, bo nie wiem, czy w ogóle dojdziemy, bo ten soundtrack ma chyba półtorej godziny. Obyśmy nie doszli, bo Was zamęczę. Yy. Więc, jeśli dojdziemy, to, to, to pewnie rozpoznam i wam powiem. sam nie pamiętam, co wstawiałem. Ale, tak, co jeszcze? Jest godzina 14.04, czyli akurat, bo o 14.00 miałem zacząć nagrywać. Ćwiczę samokontrolę i samo zaparcie. Więc postanowiłem zacząć od podcastu: jak już trzeba nagrać. Trzeba, chce się nagrać. I o 14.00 miałem wziąć się za nagrywaniem. to 4 minuty na sklecenie podkładu załadowanie tego wszystkiego, podłączenie mikrofonu i zaczęcie pierniczenia od rzeczy. Tak, ustawiłem się tak bardzo fajnie i sprytnie bokiem, ale będzie trzeba się przemieścić, bo dzisiaj zamierzam korzystać z materiałów z internetu, jednego genialnego artykułu, który znalazłem gdzieś na necie, ale to, to jak do niego dojdziemy, to, to, to powiem co i jak. Na razie jeszcze chwilę pogadam, żeby się skończył ten podkład, bo on ma tekst i pewnie ciężko się będzie skupić. Więc dzisiaj będziemy mówić o kolejnym gatunku literackim. W sumie to nie jest gatunek, to tak trochę szerzej pojęty niż gatunek, nie wiem jak to się nazywa, nie jestem polonistą, nie chcę być. W każdym bądź razie, nie, źle, w każdym razie, bo nie ma takiego sformułowania, jak w każdym bądź razie się dowiedziałem. No, ale to w sumie logiczne, bo jest bądź co bądź i w każdym razie coś takiego. E, w każdym razie, tak już pamiętam, e, będziemy się zajmować no ale to już w części technicznej. Jeszcze dzisiaj chyba nie będę włączał, wrzucał tych, tych przerwników, bo mi się zwyczajnie nie chce. Przepraszam. Może do następnego odcinka. Właśnie jeszcze ten odcinek, co miał być następny to znaczy to, to miał być ten albo trzeci a nie wiem końcu który będzie bo no, no, no, no nieważne wiem w każdym razie że ktoś jeszcze przygotowuje em, coś do odcinka chyba self. no nieważne w każdym razie no nic przechodzimy chyba do części technicznej Jak się muzyczkę skończy i zaczniemy od następnej Więc tak, dzisiaj będziemy mówić o fantastyce. O ogólnym pojęciu fantastyce i potem się rozbijemy na drobne, że tak ujmę, będziemy się zajmować wszystkim, prawie, prawie wszystkim po kolei. Um, więc na początek, co to jest fantastyka? Fantastyka to jest dziedzina literatury. Jak to mam napisane mądrze. To nie jest gatunek literacki, to jest dziedzina literatury. I fantastyka, no to ogólnie Wszystkie te, te gatunki, które wliczają się do fantastyki yy, można powiedzieć, że nie jest to. Wszystko tam przedstawione nie jest prawdziwe, nie jest realne, chociaż może się opierać w, w jakimś stopniu na realność, na teraźniejszości no i tak dalej, ale nigdy chyba to nie opowiada o, o dzisiejszych czas, no nie no, czasem. W każdym razie tutaj występuje duża tylko, czy znowu powiedziałem, w każdym razie? W każdym razie występuje tutaj dość, dość duża swoboda, swoboda um, w konstrukcji świata, przedstawionego w ogóle świata, bohaterów i tak dalej. Bohaterów to prawie zawsze. Można kreować jak, jak się chce, no nic, ale na co dzieli się fantastyka? Fantastyka dzieli się na takie trzy główne, największe gatunki, takie gatunki matki, bo one jeszcze się dzielą na na wiele innych, takich mniejszych znaknie pod, podziałów jest to fantastyka naukowa science fiction fantazy i horror ja osobiście znam się najlepiej chyba na fantazy, na drugim miejscu fantastyka naukowa na horrorze prawie w ogóle więc o horrorze dzisiaj nie, nie będzie nic albo bardzo mało bo do tego to musiałbym się przygotować a może coś tam do sel wymyśli nie wiem, zobaczy się a jak? No nieważne, więc to się zobaczy. I przechodzimy. Najpierw załatwimy szybko fantastykę naukową. Dość pobieżnie i pomocnicznie, bo ostatnio było o diesel Dieselpunku i Cyberpunku. Więc już trochę było o tej fantastyce naukowej, bo to jednak takie najnowsze te, te podgatunki. A sam science fiction, jako taki, no to, to, to co tu dużo powiedzieć? No to chyba. Każdy wie, o co chodzi, że to w większości jest, dzieje się w przyszłości albo w alternatywnej przyszłości. Znaczy nie ma czegoś takiego jak alternatywna przyszłość. Nie? Jest alternatywna, alternatywna przeszłość, ale przyszłości chyba nie ma. No, no nieważne, w każdym razie dzieje się wszystko w przyszłości, gdzie no gdzie po prostu autor, arp, autor gdyba, co może się stać, opowiada jakieś historie i tak dalej. No to no to. Nie będę się rozwodził, bo się na tym za bardzo nie znam. Sam niewiele pisałem w fantasy, science fiction skupiając się bardziej na fantazy, ale. No można głównie podzielić to fantazję na takie pozytywne i negatywne myślę, że.. w pozytywnym dzieje się w miarę dobrze sobie yy, cywilizacja ludzka radzi, czy ogólnie ludzie sobie dobrze radzą, nic się złego nie stało, tylko jakieś może może jakieś pojedyncze konflikty, a w tej, tej bardziej negatywnej yy, no wiadomo, że jest jakiś kataklizm, czy coś w tym stylu. Yy, jednak... Nie, nie będę mówił o science fiction, bo to, to nie moje jest. Może, może kiedyś. No nieważne. Więc w sumie nie jest o fantastyce, tylko o fantazy. No nic, no to przejdziemy do fantazy. Ogólnie gatunek fantazy można powiedzieć, że narodził się i czerpie z mitologii takie no już mitologia to jest takie swego rodzaju gdybanie chociaż wtedy to byłby bardziej taki utwór religijny, nie? Coś takiego nie, nie znam się za bardzo na historii, tutaj by Lux mógł się wygadać Ym, no ale co? Później to wiadomo jakoś tam adaptowali, kombinowali nie będę się tutaj rozwodził nad historią i o to chodzi co nas w sumie obchodzi? Historię skoro tylko piszemy, nie? Znaczy, ona no, no, powinna trochę. W każdym razie fantazy... Yy... Fantazy, fantazy. Co tu powiedzieć o fantazy? No, no wszyscy wiedzą, o co chodzi i kończymy audycję, tak? To może powiem... No nie, to najpierw powiem ogólnie, co to może być. Sekundę. więc... nie, to trzeba od razu przejść do podgatunków. Więc może dzisiaj spróbuję powiedzieć coś, nieco czego możecie nie wiedzieć. Jako, że no, no, no, chyba większość na forum, czyli większość słuchających ten podcast, jeśli nie wszyscy, e, piszą fantazy właśnie. Więc pewnie wiecie przynajmniej podstawy, czytaliście, piszecie i tak dalej. Więc może... Powiem wam jakie są podgatunki fantasy, bo nie wiecie nawet co piszecie, nie? Ja też swego czasu nie wiedziałam. no ale, ale tak. Fantazy dzielimy na low Fantazy, dark Fantazy, high Fantazy, urban fantasy, space fantasy, nawet nie wiem co to jest, i heroic fantasy. Heroic to takie magia i miecz, czyli to będzie sword and sorcery czy coś takiego no ale dobra, nie będę się tutaj rozwodził, przejdziemy powoli do do omawiania poszczególnych podgatunków na sam początek low fantasy to jest z tego co wiem e, najbardziej zbliżony do rzeczywistości świat fantastyczny gdzie elementy magiczne są tylko takim jakby dodatkiem do przyprawą do całej fabuły, a większość dzieje się w świecie rzeczywistym, w dowolnym okresie. Czyli na przykład magia może tutaj być, magia i ogólnie tego typu rzeczy może być tylko i wyłącznie jakąś bardzo rzadką umiejętnością, niezbyt często pojawiającą się w fabule i tak dalej. Um, nie ma innych raz też, też albo w ogóle... Zaraz, bo tu jest napisane, że zazwyczaj brak jest. No czyli prawie zawsze nie ma. Magia jest zjawiskiem incydentalnym, bo haterowie nie mają żadnych naturalnych zdolności. No i, no, no i taki, taki właśnie zwyczajne, bardzo zbliżony do takiej opowieści obyczajowej może, czy takiej no bardzo zbliżony do re realizmu, do tego, co nas, nas otacza. Czyli tak, jakbyśmy na przykład opisywali swój dzień w szkole z lekkim dodatkiem magii na przykład. W szkole, w pracy, gdziekolwiek, to jeszcze nieważne. Do teraz high fantasy. To jest też podmiana gatunku fantazy. Tutaj cała historia odgrywa się praktycznie w oddzielnym świecie, równoległym stuprocentowo, którego nijak nie można porównać do świata rzeczywistego. Jest po prostu w 100% stworzony przez, przez autora. Znaczy, no, no w większości chyba powieści jest także tego świata nie da się za bardzo porównać, ale chodzi o to, że jak najwięcej rzeczy jest wytworzonych przez autora więc tutaj no pierwsza rzecz jaka się nasuwa no, to jest Pan Tolkien tak jego trilogia yy, gdzie ten świat jest mega naprawdę bardzo bardzo rozbudowany kilka języków nowych w ogóle stworzonych znaczy nie wiem czy w pełni oczywiście chociaż na pewno były prowadzone próby przez fanów bo sam się uczyłem swojego czasu czarnej mowy yy, chyba rok temu na wakacje w każdym razie jedno bardzo bardzo rozbudowany świat no, i to jest zupełnie przeciwnie co tego low-high fantasy, tak? Więc. No, no, jak sama nazwa mówi, nie? Z angielskiego. Dalej. Dark fantasy to jest połączenie fantasy i horror. Yy, bardzo mało z tego, z tego co mówią, tego jest. I najczęściej jest taki po, podział, jako że ta powieść jest yy, dark fantasy z bardziej jako horror, albo bardziej jako fantasy, czyli. No, no, wiadomo, że albo ma bardziej straszyć, albo jakąś taką historię fantastyczną opowiadać. Tutaj też nie ma się za bardzo co rozwodzić. E, o, podobno nawet do tego można dodać science fiction. Ale nie można ich bezpośrednio zakwalifikować do żadnej kategorii, więc stworzono nową, tak. Ale też pewnie jest bardziej przechył albo w stronę horroru, albo w fantazy. No to można by się pobawić, pokombinować, ale jakoś mnie nie pociąga, bo ja się na horrorze w ogóle nie znam dalej urban Fantazy, coś co chyba każdy znaczy właśnie tutaj nie każdy chyba zna zdziwiłbym się wręcz gdyby ktokolwiek coś takiego opisał, czytał widział a więc urban Fantazy, jak można w sumie się domyślić z nazwy ale to już tak trochę dociekając jest to yy, Fantazy który rozwija, którego akcja rozgrywa się w wielkich miasta, w miastach, w realiach wielkomiejskich, czyli to może być teraźniejszość, to może być przyszłość. Nie wiem, czy może być przeszłość, tak jak w zwykłym fantasy, tylko że rozgrywający się w mieście, bo też za bardzo nie czytam Arbena, ale, ale ja to bardziej kojarzę tak, tak jako troszeczkę, troszeczkę już skłaniające się w stronę steampunku, tylko, że bardzo, bardzo mocno przesunięte w stronę fantazy, eee, Jak tutaj ma napisane? Jest specyficzny klimat utworów utrzymanych w tym gatunku jest spowodowany przez pozorną sprzeczność współist współistniejących tu magii i techniki. Czyli już kojarzę co najmniej parę gier. No, no jedną w sumie. <gdzie>, gdzie jest swoista walka między między techniką a magią, tak, że jest po jednym, na jednym biegunie są jacyś szamani, magowie i tak dalej, a na drugim są ludzie wyposażeni w jakąś tam technikę, może nie zbyt zaawansowaną, ale ale no, no wiadomo, tak, jakoś tam na jak nas te czasy zaawansowano. Jeszcze jest coś takiego jak rural fantasy. To jest identyczny jak Albert Fantazy, tylko że cała akcja odgrywa się na wsi. Czyli może być tutaj, wiadomo, Pan Filipiuk, czyli Dziedziczki tak, czy tak, Czytałem, zapamiętam. No i nie będę tutaj dawał jakichś tam przykładowych utworów i tak dalej. Jak ktoś chce, to i tak sobie znajdzie. Tak, jeszcze i tak większość z Wikipedii biorę. Jeszcze jest oczywiście nasze ukochane heroik fantasy, które tępimy równo. Chociaż i tak nam się pewnie zdarza napisać raz na jakiś czas, czy, czy chociaż raz napisaliśmy. Ja całą powieść napisałem. Nie, no całą była. Taki kompletny heroik, okropny. No ale mniejsza to była pierwsza moja. Yy, więc tutaj. No to, to, to wiadomo, do to heroiku fantazy opowiada o przygodach jakichś tam yy, bohaterów, którzy są oczywiście po stronie dobra którzy walczą ze złem, którzy mają dotrzeć do jakiegoś wielkiego artefaktu mega potężnego, oczywiście po drodze zabijają miliardy potworów w pojedynkę najlepiej e, może jeszcze ktoś po drodze umrzeć, ale on potem się pewnie wskrzesi pod koniec, czy coś takiego e, w każdym razie tutaj bohaterowie są bardzo zbiegunowani na dobro e, jest bardzo wyraźny antagonista najczęściej jest to jedna osoba, która która jest po prostu zła, uznana jako złą. No i co tutaj dalej? No wiadomo, bohaterowie są me mega potężni, może na początku trochę mniej, ale z czasem rosną w siłę i och, takie. Jeśli nie jest genialnie napisane, to po prostu jest okropne. A bardzo ciężko napisać genialnie heroik fantasy, muszę przyznać. Chociaż kiedyś czytałem jakąś powieść, która była typowo heroikowa, Taka beznadziejnie nudna, jeśli chodzi o fabułę, ale styl mi bardzo odpowiadał. Nie pamiętam tytułu, tylko... Hmm. No nie pamiętam. Jak sobie kiedyś przypomnę, to to powiem albo dopiszę gdzieś. A w każdym razie większość ludzi, którzy nie zajmują się pisaniem albo czytaniem fantazy, utożsamia właśnie fantazy z takim, yy, mag taką magią i mieczem typowym uznając za, za nieco dziecinne i bardziej no bo, no bo i tak jest, tak? Nie sposób napisać y, miliardową y, opowieść, powieść, opowiadanie, gdzie jest grupka bohaterów, którzy pokonują antagonistę po 300 stronach bezsensownej walki z, z miliardami potworów, znalezieniem trzech artefaktów, dwukrotnym umarciem i trzykrotnym wskrzeszeniem, no to to Trochę przypomina taką grę fabularną, która, która jest bardzo źle prowadzona. Ale no, no no, nieważne. Teraz chwila przerwy na muzykę i na moją szklankę z wodą, bo, no, no, alergia. Co ty będę dużo tłumaczył. I przejdziemy do, do tego artykułu genialnego, o którym za chwilę jeszcze to nie zapowiem. Tylko zaczekamy, że się piosenka skończy. Podgłośnimy i zaczynamy. Dobra, jestem z powrotem. Eee, tak, przechodzimy do artykułu, który znalazłem na republice. Chociaż pisałem w Google wiadomo, więc był dość wysoko w liście wyszukiwania, to znaczy, że musiało to być dużo wejść, a skoro było to dużo wejść, to nie spodziewam się zbyt wielu pisarzy na tym świecie w najbliższej przyszłości. Jest zatytułowany Bonus jak napisać ksia ksiaskę Fantasy bo nie ma polskich liter. Mniejsza z tym, na, na, w samym tytule. Gdzie fantazja jest wielką czcionką, samym wielkimi literami. I w ogóle jakby to był jakiś bóg czy coś. Poradnik, jeszcze zatytułowany jako poradnik. Więc na początku autor wyjaśnia co i jak. Znaczy, zresztą możecie sobie poczytać. Ja wkleję link do tego. To jest po prostu genialne. Nie dość, że autor na początku w ogóle myli pojęcia fantazy i fantastyka. Stosuję je tuż obok siebie. Dosłownie słowo odległości. Yy, ze przeproszeniem pieprzy takie głupoty, jakich mi się w życiu nie śniły. Ale, ale jako konkluzję taką trzeba, trzeba po prostu przeczytać ostatnie punkty. Ponadto należy pamiętać o kilku zasadach, które postaram się przy okazji komentować. Jak tylko się uda. Bo, bo, bo są po prostu genialne. Więc tak, ponadto należy pamiętać o kilku zasadach. Unikać powtórzeń wyrażu, wyrazów i wyrażeń. W życiu bym na to nie wpadł. Nie należy, nie, nie należy zbytnio spieszyć się. Pośpiech psuje efekt pisania ciekawych tekstów. Okej. Okay. Zawsze myślę, że im więcej tym lepiej, nie? W ogóle to jak się nie będzie spieszyć... O, to, to, to jest dobre. To ja będę pisał od 8 do 12. Codziennie, ale bardzo powoli będę stukał w klawiaturę. To będzie tak mniej więcej, że litera, 5 sekund przerwy, litera, 5 sekund przerwy. To znaczy taki nowicusz pomyśli, że jak będzie pisał wolno, w sensie litera, 5 sekund przerwy, to tekst będzie genialny. To w ogóle trzeba by tak, tak powiedzieć, że na przykład pan Sapkowski to jedną książkę powinien pisać tak mniej więcej z 3 lata. Chyba mu to tyle nie zajmuje. W każdym razie no, no, no, no, genialny punkt. Znaczy no, na swój sposób można go jakoś tam yy, za, zaaplikować, nie, zastosować do życia, że nie należy właśnie pisać ile wlezie codziennie, ale, ale to jest po prostu źle sformułowane. Bohater to nie nad człowiek i dlatego musi czasem odnieść rany, zmęczyć się, odpocząć, popełnić głupi błąd. Głupi błąd to ty popełniłeś pisząc ten poradnik. Dziękuję. No rozumiem, tak? Jeśli nie chcemy pisać heroika, to tak nie może być. Ale to chyba jest oczywiste w miarę, nie? Że co? No tak na przykład bohater sobie idzie najpierw, nie, biegnie. Biegnie, na piechotę biegnie yy, przez trzy dni pod rząd, a później staje do walki, bije się przez trzy dni, potem znowu bije nie dalej. No i się nie zmęczył, no jak tak można? W ogóle ranny odniósł, do no rady, bo hater nasz, że on nie może zginąć, to jakby się ranił to mógłby zginąć. Co czytelnicy pomyślą? Dalej, opis walki nie może być przesadzony. To jest, nie można na przykład jednego popołudnia pokonać dziesięciu potworów i od razu z miejsca roznieść kolejnych dziesięciu. Chyba, że sam nie działa bohater. Co? Chyba, że sam nie działa bohater. Tak, mojemu bohaterowi wykręciły się trybiki. Przepraszam. Zepsuł się. Nie działa. Dlatego nie może zabić 20 potworów. Okej. Okay. Ja tutaj się trochę zgadzam, bo nie można przesadzać z opisami walk. Znaczy, same opisy walk mogą być przesadzone, ale liczba przeciwników nie może być przesadzona, jak to ja zrobiłem chyba w ostatnim opowiadaniu o Steampanku. Bo było, było ich za dużo, ale to się sam poprawiłem. No więc trochę, prawdy tu jest, ale chyba, że sam nie działa, bohater. O co chodzi? No nie, to chyba chodziło o to, że, że jeśli bohater nie jest sam, tylko ma jakąś drużynę. No to okej, okay, ale to, a, nieważne. Lecimy dalej, jeszcze trochę tego jest, więc nie warto stawiać na drodze zbyt wielu przeciwników. Lepiej schować ich w krzakach. Tak sobie pomyślałem. No, no, nie warto stawiać na drodze zbyt wielu przeciwników. Od czasu do czasu warto ukazać silnego wroga, wroga zamiast kilkudziesięciu słabszych. No pewnie. No bo lepiej rozjeść, roznieść jednego gigantycznego smoka zamiast dziesięciu nie, wieśniaków. Nie? No to, to, to w ogóle tak nie rozumiem. No nieważne. No na pewno nie można przesadzać przeciwnikami, ale to mówiłeś przed chwilą. No nieważne. Fantazy to nielicznik pokonanych wrogów. Co? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Ktoś mi wyjaśni może w komentarzu czy coś. Fantazy to nielicznik pokonanych wrogów w cudzysłowie. Nie wiem o co chodzi. Przepraszam bardzo. Licznik to ja mam na przykład na blogu. Wejść na dole. Pod odtwarzaczem. To, to, to rozumiem. A licznik pokonanych wrogów? Zabiłem człowieka. Jeden. Zabiłem drugiego człowieka. Zabiłem potwora. Liczy się za dwa. Chci, chci O co chodzi? tyli pisania nie może być współczesny. To psuje klimat utworu. Nie dotyczy science fiction. Czemu nie? Ja piszę współcześnie. Znaczy, no nie zawsze. Jak są dialogi, to piszę to piszę tak bardziej archaizując, ale, ale napisać powieść całą archaizacją. Chyba był już o tym odcinek. To jest okropne. Nie w życiu, nie, nie przeczytałbym czegoś tak, znaczy nie. Raz przeczytałem pana Domagalskiego. Męczące, ale fajne Zrazem bo on to bardzo, bardzo ładnie przedstawił. Ale... No, no, no nieważne. Skoro autor tak twierdzi, trzeba tak robić, trzeba. Stosujcie się. W ogóle, po co ja ten podcast nagrywam? Przeczytajcie i piszcie. Bez z pod waszego pióra wyjdą. By Same zmierzchy. I Harry Pottery. I... I takie poradniki jeszcze gorzej. Ja, ja myślę, że autor to w ogóle nie napisał nic w stronę tekstu. Bo, bo ten poranik nie jest tekstem. To jest marnotrawstwo mojego czasu. Ale, ale, ale fajnie, śmiesznie miejscami jest. Dalej... E, nawet po, do połowy nie doszliśmy. Będzie się działo. Stosować wstawkę czasu w cudzysłowie. Czyli wprowadzać trzy gwiazdki na środku tekstu. E, czyli na przykład piszemy zdanie... Michał siedział przed mikrofonem trzy gwiazdki i nagrywał podcast no bo no, no, co no, umożliwia to na przykład opuszczenie zbędnego opisu i wejście w nową akcję jak autor pisze a to, to, to, to trzeba inaczej To Michał siedział przed mikrofonem trzy gwiazdki a potwór był wielki to, to, to, o to chodzi muszę wypróbować bo nigdy na to nie wpadłem Dobre, to, to, to trzeba zapisać. Pamiętać o wprowadzaniu humoru przyczynia się do urozmaicenia akcji. Jeden dialog może zachęcić do dalszego czytania. Tego to ja nawet nie, nie skomentuję. Zaraz, no nie, nie. Tutaj autor ma słuszność. Humor w dobrym miejscu i, i dobry humor bar jest bardzo dobrą rzeczą. Tylko trzeba umieć to wprowadzić wiedzieć gdzie to wprowadzić i po prostu jakoś to dopasować, no bo kiedy bohater jest w sytuacji zagrożenia życia, że na przykład dopadł jakiś wielki potwór, przechodzi do heroika, tak? Dopadł wielki potwór, mierz leży 2 metry, metry od niego, nie może go dosięgnąć, potwór zaczyna go jeść, a tutaj nagle bohater mówi masz się świeży oddech czy coś, no to nie, e, nie pasuje znaczy pasuje do takich tych moich powieści? ale to w ogóle ma być parodia wszystkiego, co tylko się nawinie, więc to nie o to chodzi jedziemy dalej, to jeszcze nie koniec tak gdzieś po połowie trochę e, książka fantazji ma określony cel, na przykład pokonanie wroga, bądź zdobycie zdobyć artefaktu dobrze no, czyli tylko fantazy, heroik, a przed chwilą mówił, że zaraz, jak to było? Nie warto stawiać na drodze zbyt wielu przeciwników. To, to, to piszesz zarazem heroik, fantazy i nie heroik, fantazy. To by się zgadzało, bo nic nie piszesz. Um, Zaraz, ale tak. Jeszcze w nawiasie. Warto do nieco dodać kilka zdań. Co? Jak warto nieco dodać? Dobrze, nie. warto, warto nieco dodać kilka zadań pobocznych, może to wydłużyć objętościowo tekst i zanudzić czytelnika twoim bezsensownym pieprzeniem. Nie mówię, że stosowanie jakichś tam wątków pobocznych jest złe, ale nie na siłę. Dalej, bohater, bohaterzy, chyba rowie, bohaterowie, nie, nie wiem jak się odmieję. to nie osoba z kamienia. Chyba, że akurat się spotkała z Menuzą. To wtedy mamy problem, bo jest paradoks w twoim pięknym poradniku. Ale bohater to nie osoba z kamienia. Musi ona przeżywać uczucia. Na przykład kocha czy zdradza. No pewnie, no bo można zdradzić... Nie, tutaj nie ma nic W głupie. Jedziemy dalej. Praca na komputerze musi być utrwalona, że na, należy stworzyć kopię tekstu, na przykład nagrać na płytę CD lub wysłać na EMAIL. Łatwiej odtworzyć braki w wyniku awarii programu. Znajdź płytę CD w sklepie. To powodzenie. No ale nie, no tutaj się zgadzam akurat. Mm, najlepiej robić sobie takie kopie zapasowe, backupy. Ja mam specjalnego pendrive'a na to przeznaczonego. Czasem jeszcze wrzucam na MP4 raz na jakiś czas bo już nieraz nie mi się zdarzyła utrata większej ilości tekstu więc dziękuję bardzo raz straciłem prawie całą powieść znaczy no nie była skończona tak, ale tego było może z 50 stron to już nie było miłe o, teraz jest genialna uwaga słuchajcie, to, to, to jest naprawdę dobre to jest dobre książkę książ książkę można podzielić na tomy lub części gdy zawiera większą liczbę stron na przykład 600 66 najlepiej w życiu To to jest tom w ogóle tom to jest takie imię angielskie ale no no no przepraszam czy są ludzie piszący tak głupi że nie wiedzą że książkę można podzielić na tomy zrobić trylogię prequel, sequel i jeszcze drugi sequel i wychodzi sześciologię a nie trylogię tak jak zrobiła pani Trudy Kannawan, której nienawidzę przepraszam wszystkich którzy lubią ale nie znoszę jej stylu pisania. Dzisiejsza z tym. Ehm, już, już, już koniec. Jeszcze cztery podpunkty. Każdy czytelnik ma być pod wrażeniem czegoś niezwykłego. Jak twoja wiedza na temat pisania? Zakończenie otwarte to ciekawy pomysł. Umożliwia kontynuowanie Nie w nowej książce ostatniego wątku. Rozumiecie to? Kościół odkrył Amerykę. Można zostawić otwarte zakończenie. Można nie dopowiedzieć czegoś i, i w ogóle ja, ja, oh, podekscytowałem się każdy czytelnik ma być pod wrażeniem czegoś niezwykłego jesteście pod wrażeniem mojej genialnej, nie, nie jesteście ja sam nie jestem jak wy możecie być no, to możliwe jest, nieważne ale, ale macie być pod wrażeniem czegoś niezwykłego wyjrzyjcie za okno, zobaczcie czy jest tam coś niezwykłego chmura ja widzę chmurę jest niezwykła. Jestem pod wrażeniem. Piękna chmura. Będę się modlił do tej chmury teraz. Nie, nie będę się. Brzydka jest. Się rozwieje za chwilę. Duża, ciemna. Będzie padać. Może, nie wiem. Nie idziemy dalej. Aby książka trafiła do rąk czytelnika należy nawiązać kontakt z wydawnictwem. Nie, będę chodził z, z moim maszynopisem i będę go czytał na głos. E, na rynku. Przekrzycza się, stanę obok sprzedawcy kapusty i będę krzyczał mój tekst. Naprawdę, czy to, to, to jest skierowane do ludzi, którzy naprawdę nie myślą w ogóle? A jeśli się nie myśli, to nie powinno się myśleć o pisaniu, dla, jak dla mnie. Bo podczas pisa pisania trzeba myśleć. Chociaż trochę. to nieważne. Eee, o, nawet mamy opis, co się dzieje z naszym maszynopisem. Maszynopis dostarczony wydawnictwu przechodzi różne fazy dalszego opracowania. Trafia najpierw do redakcji merytorycznej, w której jeden z redaktorów zostaje wyznaczony na opiekuna książki. Rozumieć? Opiekuna książki. On normalnie przebierze się za rycerza, weźmie tarczę, weźmie miecz, schowa tą, to, tą książkę do wielkiej, szklanej skrzyni i będzie stał na jej straży, bo on jest opiekunem książki. A, a potocznie się nazywa się go redaktorem prowadzącym. O, o, te, teraz jest fajny punkt. Im, Im bliżej końca, tym lepiej. On chyba, on chyba wymyślał, jak leci te, te zadania w sensie. E, pisanie rozwija umiejętności. Należy podkreślić, że na pewnym etapie sprawniej będzie można budować nowe zdania, a nawet i fragmenty tekstu. On jest genialny. Nie mówcie nikomu, ale on jest genialny. No bo pisanie rozwijał jedności, nie? Głupie to jest. Ale można, można się chociaż pośmieć. To jest lepsze niż ten tekst na noncesopedii. jak napisać powieść fantastyczną. A to jest prawie taki sam tytuł. Jak napisać książkę fantazyjną, jak napisać powieść fantastyczną. Oni chyba się znają. Oni chyba się znają, autorzy tego tekstu z tekst i ten... Dobra, już ostatni punkt. Warto wcześniej stworzyć plan wydarzeń, aby uniknąć pomyłek w akcji i opisach. No, tutaj akurat się muszę zgodzić. Głupi koniec. Szkoda. Ale jeszcze to jest taki, taki tekstik. Zaraz, to ja może zapauzuję i, i sam zobaczę. Jezu, jaka długa część techniczna. 34-35 minuta mija zaraz. Przepraszam, że tak długo, ale, ale, ale ten tekst jest genialny. Jeszcze zobaczę co jest na końcu śmiesznego, bo zaznaczyłem, ale zobaczę i najwyżej przeczytam. Dajcie mi chwilę. Tak, to, to też jest dobre. To można, można podłączyć praktycznie pod te punkty, które on wypisał. Dość często w kilku naprawdę ciekawych książkach można znaleźć dodatkowe materiały, najczęściej jest to mapa. Mapa obrazuje obszar albo świat, w którym toczy się akcja utworu. Jest to ciekawa koncepcja, którą można wykorzystać przy pisaniu własnej książki fantazy. Może ona podnieść walory dzieła w życiu. No przepraszam, no. No dobrze, fajnie mapa, ale bez przesady. Dalej, ilustracje także współgrają z fantazy. Obrazy mogą pozytywnie wpłynąć na odczucia czytelnika. Dziwny świat można zobaczyć na ilustracji? No, można. Znaczy, no, no w sumie tak, tylko że autor dalej to bardzo, bardzo ciekawie opisuje. To możecie sobie przeczytać. Ale no, no w sumie rację, że jak ma się jakiegoś znajomego rysownika, czy ma się, ma się kasę, żeby mu zapłacić, to, to ilustracje mogą bardzo fajnie, fajnie wyglądać na książce, w książce. Bo nie mówię o okładce, bo to zapewnia chyba wydawnictwo. Ale, ale wewnątrz na przykład jak jest cała ta saga pustynnej włóczni i malowanego człowieka, to tam raz na jakiś czas są obrazki właśnie takie szkicowane, bardzo ładne. No i to jest naprawdę fajne raz na jakiś czas coś takiego obejrzeć. I przekonać się, jak daleko wyobraź, wyobraźnia twórcy, autora, czy tego rysownika odbiega od naszego wyobrażenia tego, co widzimy. E, widzimy o oczami obrazem, czytając, tak? To jest akurat fajne, ale. <laughs> ale hmm. na przykład ostatnie zdanie jest piękne. Rozmieszczenie ilustracji drukowanych łącznie z tekstem jest zagadnieniem dość złożonym. Okej. Okay. Pisanie książek fantazji jest zatem dość długim, pracochłonnym, ale i fascynującym zajęciem, które może sięgać nawet kilku lat. Jak coś może sięgać kilku lat? Sięgać, dosięgać to może na przykład do stołu. Na przykład ile masz wzrostu? 3 lata. Yy, tak, dobrze. Yy, sztuka jest tym trudniejsza, im bardziej złożone jest dzieło. Początkowo pisarz musisz sam określić tempo pracy. Poprzednie, zebrać potrzebne materiały, a także zaplanować dokładnie kształt swojej książki. Także od autora zależy, czy pisana książka okaże się wybitnym dziełem, czy też porażką na zróżnicowanym rynku wydawniczym. Oczywiście, to ja sobie postanowiłem, że teraz napiszę książkę i ona będzie kompletnie do dób Za przeproszeniem oczywiście. I mogę też zdecydować, że po tej książce to kompletnie dodę, będzie książka po prostu genialna, która zostanie bestsellerem. Bo to wszystko ode mnie zależy nie od czytelników, nie od wydawnictwa. Pewnie, no, no wierzę ci na słowo jesteś genialny w ogóle. Nie podpisał się, o jak dobrze. Jak bym nie znalazł kiedyś. Oj, fajnie by było. Już ja bym sobie z nim pogadał. A, i, widzicie, i, na koniec, I widzicie, na koniec jest moja praca miała tylko za zadanie wprowadzić potencjalnego pisarza w proces, jakim jest tworzenie książki i fantazy. Pisanie dzieł właśnie fantastycznych dostarcza, o, dostarcza ogromnych satysfakcji. Chyba ogromnej satysfakcji. Bo ogromnych satysfakcji, na przykład takie trzy satysfakcje do ciebie przyszły. Wyobrażajcie sobie? Pok, pok, to tam trzy satysfakcje. Czwarta w drodze. To są dostarcza ogromnych satysfakcji trzech z tego powodu że coś takiego można stworzyć należy także pamiętać o tym że taki komunikat może trafić do czytelnika książka leżąca gdzieś na stosach w składnicach lub stojąca na półce w bibliotece milczy trudno by było jakby gadała jakby się bał w, wejść do księgarni Wiesz, idzieś ty, ale on na głupią bluzę głupie trochę Spójrzmy jednak na nią na na nią na przykład. A, no, to za, zaraz sobie Przez witry witrynę do książki lub weźmie ją do ręki. Otwórzmy ją, a znaki zawarte w niej przemówią do nas. Pełnią semiotyczną treścią. Co to jest semiotyczna treść? Głupi jestem, nie wiem. Chyba taki, nieważne. Czy bibliograf... Aha, Widzisz, to, jest, to Widzicie to jest... Bibliografia, więc to jest chyba jakaś praca maturalna czy coś. Ja by był jakby to było luksa, nie? Nie, no luks czegoś takiego nie napisał. Zresztą ja widziałem jego, jego pracę, to to nie jest to. No nic, to kończymy część techniczną, która zajęła 40 minut. Przechodzimy do PPP chyba. Jeśli coś mam. Jak nie mam, to będzie od razu gadanie na poprazowa. Nie, no coś musi być. Znajdzie się coś. Więc na razie kończę. Znaczy, no nam przerywa na chwilę. I do zobaczenia za chwilę. Dobra, coś mam. Yy, tylko, że macie już pewnie dość mojego zakatarzynego głosu. Ja mam pewnie już dość... No, no trochę mam dość gadania z zakatarznym głosem, bo to jest strasznie irytujące, że nie można mówić tak, jak się chce. Tylko tak, jak można. Tak, na, na, na półwiska mówiąc wręcz. Więc tak, jest to praca, którą nie wiem, czy ktokolwiek czytał. luks chyba czytał. No nieważne. Jest to praca, którą w sumie napisałem na jakiś konkurs, który miał być, ale jej nie wysłałem. Bo wkurzyła w niej biurokrację. Miałem chyba 10 papierków do wypełnienia, na których były jakieś dziwne dane, które miałem podawać. Był nie wiem, telefon, PESEL, dalej był jeszcze nie wiem, numer czegoś tam, legitymacji, chyba jakieś takie kompletne pierdo, więc uznałem, że tutaj następuje niesensuralne słowo, ale dalej kontynuowałem biurokrację i uznałem, że tego nie wysyłam. Zachowam dla siebie. Tekst ma 3,5 strony w sumie. Końcówka jest słaba, to będę musiał zmienić, ale i tak dzisiaj na razie przeczytam takie pół, pierwsze półtorej strony. No bo ten mój głos, tak, i ten nos też. Głos i nos nie, dopisa, nie dopisują. a taki początek można dać. Aha, już wiem na co to było. To było na, na taki konkurs zwany FETA w mojej szkole, jest organizowany. Um, Tematem przewodnim było, było słowo, słowo wyrażenie zdanie Create yourself. Ja pomyślałem, że można sobie zrobić jaja i potraktować to dosłownie. Więc zaczynamy. Jak tylko mi się uda. Słońce wschodziło delikatnie pieszcząc swoimi promieniami nagrobki, krzyże i kwiaty złożone na grobach. Nie pokradziło też wielką kryptą mieszczącą się w centrum cmentarza, oblewając ją złotym, ciepłym blaskiem. Zapowiadał się cudowny dzień, idealny wprost na beztroski spacer o polanku, kiedy dorosa na łodygach liściach kwiatów delikatnie tnie muska nogi, lecz nagle wydarzyło się coś dziwnego. Ale długi opis. Nieopodal, dawnego, nieopodal dawno zapomnianego grobu, znajdującego się w najodleglejszym narożniku wielkiego miejskiego cmentarza, coś głośno przerzuciło się pod ziemię. Być może trup usłyszał jakieś podłe oszczerstwa osoby na swój temat i postanowił ostentacyjnie przewrócić się w grobie? Szkoda tylko, że najbliższą osobą, którą mogłaby go usłyszeć, był grabarz, śpiący teraz pod stołem w karczmie po całonocnej nocnej popijawie. Trup przekręcił się jeszcze raz, lecz nie usłyszawszy, nie usłyszawszy żadnego tonu sprzeciwu, okrzyku przerażenia czy ani nawet lekkiego westchnienia, zdenerwowany zebrał wszystkie swoje siły i uderzył w swój sufit, a z naszego punktu widzenia... Z naszego punktu widzenia, nagrobek. Kamień poruszył się nieznacznie i wszystko wyglądałoby jak w ponurej scenie skwiczowatego horroru, gdyby nie to, że kolejne uderzenie skwitowane zostało przeciągłym ukrzykiem bólu, połączonym z dość popularnym, uniwersalnym słowem wyrażającym zarówno zacny odwieczny zawód, niezadowolenie, bezgraniczną radość, jak i wiele innych emocji. Trup jednak nie zamierzał dawać za wygraną i uderzył ponownie, tym razem używając własnej czaszki. Fakt, że nigdy nie było pod nią niksztyny rozumu, wywołał tak głośne echo, a zarazem silny rezonans, że zdołał rozkruszyć płytę nagrobną, rozbijając ją na trzy niemal równe trójkątne części. Przez chwilę nic się nie działo, lecz gdy tylko nieumarły doszedł do siebie, wyjrzał nieśmiało ze swojej dziury. Słońce było znacznie jaśniejsze niż pamiętał, zasłonił więc oczy ręką. Zdołał jednak przyzwyczaić się do wielkiej, coraz jaśniej świecącej ognistej kuli zawieszonej na niebąskłonie. Wsparł swoje ciało ciężko na rękach, próbując poderwać się i wydostać z dziury. Niefortunnie złożyło się, że dziesiątki lat bezczynnego leżenia o dziwo skusiły setki robaków do pożywienia się ciałem trupa, co teraz powodowało na pozór zabawny, ale i makabryczny efekt. Lewa ręka od ramienia w dół po prostu odpadła i z głuchym uderzeniem spadła na dno grobu. I umarły niegrzeszący rozumem puścił się krawędzi, sięgnął po rękę i próbował nieudolnie przyczepić ją na swoje miejsce. O dziwo udało się, lecz połączenie nie było zbyt pewne. Poza tym ożywieniec w swoim roztargnieniu przyczepił rękę złą stroną i teraz mógł bez przeszkód podrapać się pod pleca. Trub zaśmiał się głupkowato, ciesząc ze swojego odkrycia, jednak po chwili naprawił swój błąd. Nie było czasu na ciągłe drapanie, musiał się stąd wydostać. Tym razem udało się. Nieumarły rozejrzał się wokoło, nie dostrzegając niedostrzy... żywej duszy. Spojrzał pod swoje nogi, swoją drogą, dość... swoją drogą dość zubożało od czasu, gdy ostatnim razem miał okazję je oglądać i ujrzał rozbitą płytę nagrobną. Biedak nie, nie mógł wiedzieć, że nikt z rodziny nie stawił się na pogrzeb, a nagrobek był stworzony jako darmowa próbka dla nowego kapelana pobliskiego, pobliskiego ko kościoła. widniał na nim napis, usługi zenonarskie, nie, w nawiasie, żyj w spokoju. Omyłkowe użycie litery V zamiast W było spowodowane... Jakiegoś V? Aha, to to jest... To jest przepraszam teraz się na przerwy, bo... To jest tekst, początek jest zupełnie z innego opowiadania, a że tutaj nie ma fauny, to ten fragment musimy pominąć. Płyta nagrobna pękła na, na trzy części, pozostawiając na jednym kawałku bliżej nieokreślony, bliżej nieokreślony napis, na drugim ładnie brzmiące słowo Zenon, nikt nie wie jakim cudem się tam pojawiło, a na trzecim dość popularną frazę pisania, pisaną na nagrobkach w pokoju. Trób uśmiechnął się, widząc e, te... Wszystkie literki. Nie wiedział skąd, ale gdzieś z jego wnętrzna, do, wnętrza, a dokładnie z okolic wątroby, dochodziła dziwna informacja, która dokładnie mówiła, jak należy odcyfrować dziwne znaki. Nazywam się Zenon! Zenon! wykrzyczał się, że ochrzczony nowym imieniem zombie. Fakt, że jego nagłośnia również nieco przegniła, nie, przes nie przeszkadzał mu zbytnio. Mówił nieco niewyraźnie, jak ja teraz, ale cały czas można było go zrozumieć. W końcu wy wysławiał się lepiej niż niejeden pijaczyna po kilku głębszych. To by się zgadzało. Nieumarły poczuł dziwnych chrzęst w karku, a chwilę potem jego głowa z łoskatem wylądowała na ziemi, szczerząc się do tłowia. Ręce poczęły po omacku szukać czegoś, do czego były bardzo przywiązane. W tym samym momencie na cmentarz weszła nieznana, nieznana nikomu kobieta. Widząc grotesk groteskową pozę nieumarłego, z przerażenia zemdlała, ubuszczając kosz jaj, który niosła na targ. Zenon umieścił głowę na swoim miejscu i podszedł do dziwnego znalerziska leżącego na chodniku. Błysk pożądania pojawi pojawił się w jego oczach. Wiedział, że dawno nie używał pewnego narządu, który właśnie zaczynał budzić się do życia. Cały nabrzmiał i był gotów do pracy. Zenon bez chwili namysłu zanurkował w dół i zaczął jeść jajka na surowa. Po tylu latach spędzonych pod ziemią, wypijanie ich przepysznych żółtek i smakowanie... Yy... Makowanie nabrzmiałym językiem było rozkoszą, która nie, mogł, nie mogła być zastąpiona niczym innym. Najadł się do syta, niezważając, że przez jego przedziurawiony żołądek wylatywało, wylatywała co najmniej połowa objętości połkniętych jaj. Zyrąc wstał, rozejrzał się ponownie w poszukiwaniu wyjścia i cały umorusany <śmiech> umor jajkami ruszył ku najbliższej stalowej furcie. Tak, to by było na tyle. Okropny głos mam teraz, nie? Na początku było lepiej. Ale tak zawsze jest, zauważyłem, że jak jestem albo chory, albo mam, mam chociaż Katar z dowolnej, z dowolnej przyczyny, to strasznie okropnie się mówi na początku, a, a z czasem jest to tylko gorzej. W każdym razie teraz cię.. W każdym razie. Chciałbym teraz powiedzieć tylko o tym, że teraz słuchacie podkładu z gry Demon Project. Soundtrack z gry Demon Project te, te, z rf 2150, coś takiego. Gra fajna, trzeba przyznać, ale bardzo stara, chyba. Nie wiem, ale, ale fajna mimo wszystko. Soundtrack też, też fajny. No i co? I 50 minut gada. Od rzeczy w sumie. Um, ale jeszcze trzeba by trochę pogadać Co tu pogadać Komentarze proszę Już teraz proszę, jeszcze będę was prosił przez jakiś czas O, o, o, zaraz, zaraz To wejdziemy na Tak, pod klawiaturą Komentarze pod odcinkiem Wynagrodzimy wszystkich Tych, którzy odpowiedzieli na Na zagadkę No, otwieraj się No to był pierwszy. Aha, to on był pierwszy. Tak to napisał, że wyślę na PW. Wysłał chyba jako pierwszy. Zaraz muszę wejść jeszcze na. żeby nie fałszować wyników. No, no, no. Włączać. Prywatność. Może ja zacznę coś gadać, bo się wczytuję jakoś dziwnie długo. Kto jeszcze tutaj pisał? Drea. No to chyba wszyscy odgadli. Mniejsza z tym. Yy, nawet nie wiecie. A nie, to, to, to zaraz powiem. Kto tutaj? Zagadka, zagadka Jest, jest coś. Toni napisał. Chyba tylko Tony podcast Zagadka. No, no otwieraj się. Reklama się już czytała, ale treść jeszcze nie. Tak, toni dobrze od, odgadł. Chodziło parę, oczywiście. No tak, no to to Tony był pierwszy. Przysłał mi o 8.27 23 kwietnia. To jest. Kiedy był odcinek? No, kiedy był odcinek? No. Tak się zawsze szybko odwał. O 11.05? A, jest. Dwudziestego... Tego... Tego samego dnia? 21. No nic. Nieważne, tak. Gratuluję. Gratuluję. Toni odgadłeś. Znaczy. Chyba wszyscy odgadli, bo było w miarę proste i jeszcze nawiązujące do odcinka samego. Przepraszam. Ale mi się poluzował trochę mikrofon. Eee... No ale to tylko wysłał. No, no. Dra mówiła, że też wie chyba. Ale, ale nie wysłała. To Trzeba wysyłać. na razie tylko to Gratulacje. Jeszcze Lux mi chyba mówił. Ale to nie pamiętam. Eee... Dzisiaj chyba nie będzie nic więcej poza taką podstawową audycją, z żadnych zagadek i tak dalej. Już wiem, co można zrobić. Ale to za chwilę. E, to, to będzie długi odcinek w takim razie. E, jeszcze chciałem wam powiedzieć, że nawet nie wiecie, jak strasznie długo zajmuje nagranie odcinka. Jednego. Bo pomijając już tam, e, zakładam, że mam wszystko zrobione, że mam podkład gotowy powiedzmy, tak, że tylko wstawiamy i, i nagrywamy, to jest już sama powiedzmy godzina czy półtorej godziny na nagrywanie, tak? Bo jeszcze są te przerwy jakieś krótkie i tak dalej. Więc jest powiedzmy półtorej godziny na samo nagrywanie. Dalej trzeba to wyeksportować, całe to, całe to moje gadanie, trzeba wyeksportować do MP3. Nawet jak masz jakiś bardzo dobry procesor, no to trochę to zajmuje, co najmniej 10 minut dalej chwilę to już dalej trzeba zaraz, yy, jak mam eksportowane, to trzeba to stagować, otagować jest taki programik, który mnie to wszystko taguje, znaczy na, w poprzednim odcinku nie było miałem przeinstalowany system i nie chciałem się już ściągać tego programu więc tam był chyba jakiś tam dziwny tytuł i tak dalej, ale trzeba otagować że jaki jest tytuł yy, audycji, album jakiś tam i tak dalej, autor i tak dalej więc to też zajmuje chwilę czasu. No to, to ale to, to w sumie można pominąć, bo to jest tak 2-3 minuty. Dalej jest upload tego na serwer. To, to już trwa dłużej, to trwa jakieś 20-25 minut. Yy, więc no ale jak już jest, to już nie trzeba nic robić praktycznie, Najbi najbardziej intensywna praca jest podczas nagrywania i to chyba najdłużej zajmuje w sumie no jak już zaprojektujemy, to no, trzeba po popisać wszędzie, najpierw trzeba napisać ten post na blogu wkleić player, wkleić linka do pobrania bezpośredniego i i co jeszcze? no i jeszcze napisać na, na, na forum bo często na forum jeszcze pisze w razie, dopóki nie zasubskrybowali wszyscy. Eee, I co? No, no, no i tyle. Więc to jest ile? Tak, tak mniej więcej licząc, to będzie 2,5 godziny, powiedzmy. No zaraz zobaczymy. Jak, ben, jak będę pisał tego posta już, to napiszę, napiszę, o której godzinie dokładnie wstawiam. I wiecie, że zaczęło o 14.00. Powiedzmy, tam 14.00. No to, to, to zobaczymy, ile mi to zajął. Ale teraz wiem, co zrobię. Możecie mnie usłyszeć w, idącego po pokoju, jak tylko będę, znajdę jakąś książkę. No już jestem. Yy, wracamy do takiej tradycji z przedpotopowej, znaczy z zeszłego roku. Yy, no chyba do tej pory tylko jedna książka była omówiona, jakoś tam polecona. No ale nie można stać w miejscu, tak? na następnie. Jest już 56 minut audycji. Dos na dosyć jeszcze 10. No dobra, wytrzymacie jakoś. Najwyżej wyłączycie, nie? Tak, yy, książka pana Andrzeja Pilipiuka, zbiór opowiadań pod tytułem Rzeźnik drzew. Czytałem to coś trzy razy chyba i mi się nie znudziło, bo jest po prostu świetne. Yy, może teraz trochę o panu Pilipiuku. Mam tutaj takie bardzo ładne zdjęcie. No cóż. Człowiek jak człowiek. Nie musi być ładny, ważne, że dobrze pisze. Znaczy nie mnie oceniać, to jest facet, to jest... W kwiecie wieku powiedzmy. Ale no, no, mamy zdjęcie, bo w ogóle tak zaczynam dokładki, tak się zaczyna zawsze. Kładka jest bardzo ładna. Ma symulować taką starą, zniszczoną książkę, zakrwawioną, bardzo ładnie, krew jest zrobiona, tak naklejona czymś, jakby nie wiem. Ale, ale fajna. Ma symulować taką bardzo starą książkę, to gdzieś już kartki odłożą, ta kładka jest zniszczona i tak dalej. Możecie sobie zobaczyć w internecie jak to wygląda, ale bardzo ładnie zrobiona jakiś tam na okładce jest napisane rzeźnik drzew, oczywiście nadgryzione trochę ten napis yy, autor oczywiście Andrzej Filipiuk jest yy, jakiś rysunek drzewa na którym siedzą jakieś frony, ptaki czy coś obok jest jakiś krzyż, jakiś kot yy, oczywiście jest fabryka słów tak. Yy, cena, pierdoły jeszcze z, z tyłu jest taki krótki opis Ścina z nóg, samo mięcho, 12 sp fachowo, fachowo sprawionych opowiadań, przetrącony kręgosłup ziemskiej cywilizacji, terroryści, rewolucjoniści, łowcy zombiaków, pokrzyżowane szyki, mroczne śledztwa, ci wspaniali kozacy, widokówka z Petersburga, szczypta prl trochę po chińskiemu, trzeszczą granice światów. I spotkanie ze starym, znajomym doktorem Skurzewskim No, jak ktoś nie czytał, ja akurat, to była chyba moja pierwsza książka, pana Pilpiuka, to nie znam Skurzewskiego nie znałem, bo on się pojawia chyba w 2580 krokach. Pierwszy raz. no nie wiem. No i jest no jeszcze dopisek, jak to u Pilipiuka. Zask zaskakujące koncepty, solidna porcja, grozy i humory. Słowem, wióry lecą. Bo rzeźnik z yy, To może z samym autorze jeszcze trochę poczytamy. Yy, Andrzej Pilipiuk. Pisać zaczął w piątej klasie podstawówki. Pierwsze teksty wydał drukiem podczas studiów. O dopuszczeniu na e, łamy Feniksa nikomu nieznanego debiutanta zadecydował Jarosław Grzędowicz, wówczas redaktor naczelny, naczelny miesięcznika. Tym samym wyrwał z lampy, kor Aha, z lampy korek, wypuszcza wypuszczając na świat szalonego kazackiego dżina i tak pomysł przerodził się w pożogę. Przez 12 kolejnych lat wielki grafoman i najwybitniejszy piewca wsi polskiej od czasów Reymonta nie odpuścił sobie ani na miesiąc. Przeszedł długą drogę z debiutanta stając się jednym z najpoczetniejszych polskich pisarzy. Jego dorobek to przeszło setka opowiadań zebranych w ośmiu zbiorach, dwie trylogie i kilka powieści. Fabryka Słów opublikowała dotąd 19 książek Andrzeja, prozę pilipiuka tłumaczone na czeski i rosyjski. Pod pseudonimem Tomasz Olszakowski wydał 19 tomów kontynuacji przegód pana samochodzika. Eee, tak, trzeba przyznać, pan Filipiuk pisze dużo, pisze dobrze w większości przypadków. Można się pośmiać, kiedy trzeba się pośmiać, można... No Jeszcze się nie bałem, czytając pana Filipiuka, ale, ale bardzo fajny klimat, który wprowadzić. Słowem dobry pisarz, który pisze praktycznie hurtowo, bo no jak tutaj przeczytałem, on ma już wydane... 19 książek tylko i wyłącznie w samej fabryce słów. 8 przeszło setka opowiadań w 8 zbiorach, dwie trylogie, kilka powieści, to, to jest naprawdę sporo, trzeba przyznać, jak na no. to trochę mu to zajęło, tak, ale, ale z tego co czytałem chyba na jego blogu, czy jakiś wywiad, czy stronie, nie pamiętam. E, pan Pilipiuk rano wstaje, i od tej 9, czy tam od 8 do 15 pisze albo sprawdza jakieś teksty, ale najczęściej pisze. Czyli on sobie zrobił taki po prostu etat książkowy, etat pisarski. Po prostu pisze, pisze, pisze, pisze. Pisze bardzo dużo, pisze. W większości fajnie i śmiesznie, albo, no jak mówiłem, yy, ale pisze mnóstwo, naprawdę gdzie nie pójść yy, na przykład do MBika, czy jakiejś innej księgarni, to pod nazwiskiem Pilipiu mamy co najmniej 4, 5 pięć serii całych, tak? Czyli mówię na przykład o całej serii jak Okojelenia, o dziedziczkach, bo to nie dziedziczki, to jest jedna książka, to właśnie ta, ta, ta seria z dziedziczek, zbior opowiadań, wszędzie tego pełno. Ja mam ze sobą całą sagę o Wędrowyczu, 2586 kroków, rzeźnika drzew i jestem w trakcie pierwszego i pierwszej części okojenia. Znaczy, na chwilę odłożyłem, bo wróciłem do pustnej włóczni, którą zauważyłem, że, że nie, nie doczytałem. Eee, no ale, ale bardzo dużo piszę. No i dobrze, bo, bo fajnie piszę i się nie znudzi za bardzo. Znaczy, może po czasie się znudzić, tak, ale ale im więcej, tym lepiej, jak myślę, bo jest większy wybór. Zawsze ktoś znajdzie coś dla siebie. Co tu jeszcze można powiedzieć o panu Pilipiuku. O panu Pilipiuku chyba nic, to może przejdziemy do samej książki. Eee, tutaj jest jak było napisane 12 opowiadań chyba może, możliwe bliskie prawdzie na końcu jest chyba spis, spis rzeczy, jak to pan Filipiuk nazywa u pana Pilipiuka nie ma spisu treści, jest spis rzeczy jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem. dokładnie 12 no i już od samego początku u 100% o, o, o, to może wam powiem nazwę tej trylogii norweski dziennik jest Operacja Dzień Wskrzeszenia Kuzynki, księżniczki, dziedziczki Jest też ta trylogia No nieważne ehm, Już od samego początku Opowiadanie pod tytułem Szkolenie, które jest piekielnie krótkie. Bo ma chyba 5 czy 6 stron Takich A5 Więc to jest naprawdę to może dwie strony A4 Bo to jest taki wiadomo Książkowi jeszcze są obrazki po drodze <laughs> Ale jest po prostu genialne jest tak mega śmieszne, że po prostu to jest w sumie zrobione tak w niby w pierwszej osobie, niby w formie pamiętnika, ale jest w sumie to jest przedstawione tylko i wyłącznie dialogi jednego mężczyzny, który z drugim mężczyzną gdzieś tam poszedł. Nie będę zdradzał co i jak. Ale ja nie wiedziałem, że jednostronna opowieść może być tak śmieszna i tak wciągająca. Jak, jak tylko przeczytałem to szkolenie, to się chyba nie zatrzymam gdzieś tak do połowy książki. Po prostu świetne dla mnie. Więc polecam wszystkim yy, ogólnie książki pana Filipiuka, ale no, no, ten z drzew też fajny. I myślę, że w następnym odcinku chyba też coś, coś przygotuję. Znaczy, no przygotuję, no opowiem po prostu. Tutaj no to już nie ma się co rozwodzić, bo musiałbym czytać, mówić po kolei o każdym opowiadaniu, a nie pamiętam, bo dawno nie czytałem. I, i no już jesteśmy ponad godzinę to, to to wypada kończyć więc zostawię was jeszcze trochę z muzyką bo jest fajna z, z Demon Project jak będę sam przesłuchiwał, bo czy nie nagadałem głupot to to z chęcią też posłucham więc jeszcze może dwa utworki czy do końca nawet nie wiem trochę może za długo w każdym razie dziękuję bardzo za słuchanie przepraszam że tak długo mam nadzieję że chociaż się raz zaśmialiście bo, bo po, po części było to moim celem i tyle dziękuję za słuchanie i koniec Ha, ha, ha, ha, ha.